Nieznane utwory znanych wykonawców Muzyczne wykopaliska Nieznane połączenia muzyczne Znani, nieznani W każdą niedzielę o 18 Tylko w radio. gdzie jestem? Sabotaż kulturalny Kino, teatr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 Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w tym niezwykle wyjątkowym dniu. Dzisiaj naszym, naszą gościnią specjalną jest osoba, której imię w staroceltyckim brzmi Radość i Światło, a po polsku to jest po prostu Ewelina. Dzisiaj z nami Ewelina Flinta. Dzień dobry, kochana, dzień dobry, witam Cię. Dobry. Rzeczywiście Ewelina pochodzi najprawdopodobniej z celtyckiego, a brzmi Aiblin. Aiblin, tak. faktycznie jakoś mi się tak spodobało to, że... Że to razem to jest świadło. radości świata. Ja też to <grym> bardzo, bardzo kocham właśnie, yy, nie tylko w tobie, ale we wszystkich Ewelinach pewno. I dzisiaj, moi drodzy, Ewelina mm, będzie nam puszczać, będzie nam grać swoją własną, ukochaną, czarną muzykę. Yy, wy nie znacie tej playlisty, ja już ją znam i jestem bardzo szczęśliwa, podekscytowana, to są niezwykły zupełnie i nieoczywisty zestaw. A zaczynamy od um, dosyć właściwie, no nie wiem, może, może trochę oczywistej, czy nie, wspaniałej artystki, mhm. dosyć zapomnianej właściwie, ale no przełomowej i jest to, może zapowiesz. Z przyjemnością. Jest to artystka, którą Poznałam, gdy miałam lat 13-14 i słucha, bardzo lubiłam jej słuchać w ciemnym pokoju. Miałam jej solową pierwszą płytę na winylu. I to jest Tres Chapman. I uwielbiałam tę sytuację, kiedy było ciemno i widać było tylko czerwone światełko wzmacniacza i gramofonu. Tracy tak. Chapman, a rzeczywiście, him. ona cały czas tak naprawdę, ona cały czas od swojego debiutu jest i nagrywa, ale faktycznie z takiego mainstreamu, czy szerokiej tam świadomości e, słuchaczy może zniknęła, e, ale ona cały czas jest, tworzy, natomiast e, miała ostatnio taki swój jakby wielki powrót, dlatego że Została zaproszona przez, nie pamiętam nazwiska, przez kantrowego artystę mm -hmm. do wspólnego występu i wystąpili chyba na Grammy. I zaśpiewali okay. wtedy razem jej utwór Fast Car Cars, tej Aha, tak, tak. I zrobił się jakiś szał wokół Tracy na nowo. Ja się bardzo cieszę, bo to jest postać wybitna i taka bardzo idąca swoją drogą. Ona tak naprawdę też ma w ogóle bardzo dużo w tej muzyce, którą robi takiej... Tam jest trochę folkowej muzyki, mm -hmm. y, trochę popu. troszkę bluesa, mm -hmm. taki pop, ale taki nie mm -hmm. pop, wiesz, nie w ogóle to jak ona śpiewa, ona ma bardzo takie gęste vibrato, ona tak mm -hmm. szybko wibruje, to tak. to tak naprawdę jak ludzie się uczą śpiewać, to jest niewłaściwe, nie? Aha, no to e, bardzo ale, ciekawe, widzisz Ale, ale tak często się, często się w muzyce folkowej też śpiewało, zresztą John. Ba jest. Mm -hmm. Też mam mega szybkie wibrato. A ty jakie masz? Ty masz wibrato? Wiesz co, szybkie? ja miałam bardzo szybkie kiedyś, za szybkie. Mm -hmm. Rzeczywiście chyba, nie wiem, może właśnie dlatego, że się nasłuchałam Tracy. <laughs> Troszkę udało mi się je zwolnić, ale nie wiem, czy kiedykolwiek dojdę do... Y Mistrzostwa, mistrzostwa, które ma Marika, na przykład, jeśli chodzi Znam o nasze koleżank tak. mm -hmm. koleżanki mm -hmm. polskie. tak, no, y Czarna dusza też Marika. Bardzo, mm -hmm. bardzo. Więc no dobrze. Tracy, mm -hmm. talking, tak, about Tracy the revolution. talking about the revolution, ja tylko dodam, że jedyna, y jedyna taki, taka informacja, którą zdobyłam niedawno o Tracy Chapman, to to, że córka mojej ukochanej amerykańskiej pisarki Alice Walker y spotykała się z Tracy Chapman, były ze sobą w związku, więc mm -hmm. wspaniale. Ale My zostawiamy na razie mm -hmm. tutaj miłość i plotki. <laughs> talking about Revolution. Don't you know? Talking about a Revolution sounds like a whisper. Don't you know? Talking about a Revolution sounds like a whisper. Standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around waiting for a promotion Don't you know? Talking about a revolution just... Where are people gonna rise up and get their yeah? share? we're gonna rise up and take what's there Don't you know Słuchaliśmy nie tylko Tracy Chapman, ale również Ewelinę Finty, która przepięknie nam śpiewała swoim, nie wiem jakim, vibratto, ale bezwzględnie fantastycznym i w nawiązaniu do Tracy bardzo dziękujemy. I właśnie no właśnie aż szkoda, że... Um, że nie mamy więcej czasu i że nie może, nie możemy posłuchać jak śpiewała dla nas a kapella wszystkie czarne wspaniałe utwory na przykład Arete Franklin, którą niesamowicie też e, coverowała. Może a gdzieś, może zmieniamy ja jestem szaroma może gdzieś wrócę, zacytuję. <śmiech> bardzo <śmiech> bardzo <śmiech> Ale wszystkich, słuchajcie, bardzo przepraszam tych wszystkich, którzy kochają Tracy i pomyślcie sobie boże, dlaczego ona przeszkadza. Nie, nie, nie, nie, na pewno <śmiech> absolutnie nikt tak nie pomyślał, moja <śmiech> droga Ewelino. ale przejdźmy do następnych utworu. I właściwie, jak rozmawiałyśmy przed audycją, to ustaliłyśmy, że to będą spontaniczne e, wybory. Oczywiście mamy ścisły, ścisłą dziesiątkę utworów, które możemy zagrać, ale ja bym może przeszła, skoro jesteśmy w Stanach, skoro jesteśmy przy afroamerykańskiej e, artystce, to może mm, przejdziemy na przykład, no nie wiem, do Betty Davis Ta, zupełnie. Tak, dokładnie nie myślałam. Naprawdę? Ale super, bo to jest coś niesamowitego. Ja sam tylko utwór e, e, Betty Davis' Eyes uh -huh. i dzięki tobie sobie ją e, właśnie przypomniałam, no niesamowita druga żona Milesa Davisa. Tak, to jest w ogóle to tak. szalona postać. Zresztą, jeśli sobie obejrzycie okładki jej płyt, w ogóle jakieś jej zdjęcia, to, to tam jest wszystko. Natomiast ten numer, to jest po prostu taki ogień. Taki ogień. They uh, say, jeśli, I am different. They say mm -hmm. I'm different. Uh, jeśli macie ochotę potańczyć, to, to po prostu trzeba wstać z fotelani. Tak jak my to zrobimy pewno, tak, za chwilę. Tak. <laughs> 74. Uh. rok. Właśnie to samo chciałam powiedzieć. Album z tego samego, o tym samym tulle They Say I'm Different. Poczytajcie o Betty Davis. My nie mamy teraz czasu, żeby o tym mówić, ale no jest, no to jest kobieta petarda. Betty Davis. I didn't like a fox trot Instead she spit a Snuff and boogie It's a hell more Dobra to Betty Davis przed, a właściwie no, za nami, Betty Davis i szalone tańce, które na pewno będziecie mogli e, obejrzeć e, i potańczyć też może z nami, ponieważ e, Ewelina Flinta na Instagramie, Ewelina Flinta oczywiście na e, Facebooku to wszystko będzie, będziecie mogli, prawda? Mamy tu szpiegówkę, która szpieguje mamy, Tak, mamy tutaj Aldonę szpiegowę, ale w ogóle, <śmiech> aha, no jeszcze tak, ja się nazywam Ewa Chylak, to jest Czarna Niedziela, bo zupełnie zapomniałam o tym powiedzieć, realizuje nas jak Zawsze Aleksander Znaniecki. Bardzo, bardzo dziękujemy. No i jest z nami też właśnie... No, tak, ja się, ja się tu goszczę tak. Ewelina Flinta. Pozdrawiam was serdecznie. No Jestem właśnie. troszkę zdyszana, bo... Tak, tak No do Betty Davis <laughs> nic dziwnego. Trzeba tańczyć. Ja tylko szybko powiem o Betty Davis. Może kilka rzeczy, które was zachęcą do tego, żeby po nią sięgnąć. No przepiękna modelka, niezwykła. Tak jak mówiłam wcześniej, druga żona Milesa Davisa, ale tylko przez rok. Jej bezpruderyjne, erotyczne, seksualne teksty mogą też was mocno przyciągnąć. I wyobraźcie sobie, że nie mogła w ogóle występować w Stanach. Mieszkała przez jakiś czas w Anglii ze względu właśnie za swój zbyt erotyczny i wyzwoloną, zbyt erotyczną i wyzwoloną osobowość sceniczną. Straszne, Więc, tak, jest, a jest faceci straszne. pewnie nie znikniki, Nie, no po drugą no. stronę to jest taka. Tak, red pili, <laughs> czyli peppers w skarpetkach przecież tak, wystąpili i było okej. Ale w okay. tamtych czasach, w latach 70 wiesz, faceci mhm. też śpiewali, grali takie utwory, nikt ich nigdzie nie wyganiał mhm. z kraju. No to no, jak, jak zwykle, podwójne standardy. Nie, no oczywiście. Dokument z 20, 2017 roku jest Fila też można obejrzeć o Betty Davis, zachęcamy, e, a my będziemy dalej z Evelyną i teraz, e, słuchaj, może przejdziemy do kolejnej e, amerykańskiej e, artystki i teraz nie wiem właśnie, kogo być wolała. No właśnie, nie chcę wam zrobić, robić takich przeskoków, że mamy coś bardzo dynamicznego i, i bardzo wolnego za chwilkę, bo to oszaluje cię mm -hmm. na pewno. Mm -hmm. Więc myślę sobie, że Teraz zapoznamy się z cudowną artystką, która nazywa się Jola. O, oh, super. I mhm. jest to artystka, którą poznałam, której muzykę odkryłam hmm, nie wiem, 7 lat temu. Na pewno to było jeszcze przed mhm. pandemią. Ja to widzę, 2019 rok e, A, widzisz, album, tak. album e, tak, dokładnie <laughs> debiutancki album e, Love All Night, Work tak. All Day. Mhm. Ja akurat przypadkowo zupełnie wybrałam ty, ten tytułowy utwór. Um, wspaniałe jest, bo dla, ja wybrałam dzisiaj bardzo nieoczywiste utwory czarnych artystów, um, chociaż może, może Tracy, może um, Betty się takie nie wydają, ale ważna rzecz. Cały czas się zapomina o tym, że czarni artyści, artyści są też w muzyce folkowej. Naprawdę wiele osób kojarzy mm, czarną muzykę z rapem, soulem, fanki, reggae, funky, reggae mhm. i oczywiście gospel mhm. i oczywiście jazz i blues. Bardzo mhm. dużo. Zawdzięczamy im naprawdę dużo. Natomiast zapomina się o tym, że oni są też w muzyce folkowej że są artyści, którzy grają utwory gdzieś nawet takie trochę kantrowe. Bardzo dużo jest w ich w Amerykanie. Są w, nawet w bluegrassie, co też dzisiaj usłyszycie. Mhm. I to są bardzo ważne postacie, które kultywują te tradycje i mają też ogromny wpływ na to, co się dzieje w muzyce współczesnej. Ale to o tym później uh -huh. Na razie cudowna Jola uh -huh. Z utworem Love All Night Ja słuchajcie nawet nie wiedziałam Bo znam tą płytę dobrze, ale czasami Nawet się nie wczytuję, kto to produkował Bo czasami mam za przeproszeniem yy, uh -huh. No nie jest to dla mnie najważniejsza tak. informacja To prawda <śmiech> Mówiąc delikatnie e, Ale y, produkował to Dan Auerbach uh -huh. Z y, Black Keys Tak tak, Black A, Kiss. Zresztą Jola chyba mm. z nimi śpiewała, tak? Black, Black Kiss. Tak, śpiewała. by się bardzo dobrze mm. przygotowała. Bardzo dziękuję. Wyssała ją ta moja lista, co mnie bardzo ucieszyło. Wspaniała, nie bo nie? lista jest wspaniała i ja nie znałam tych artystek. Nie znałam ani Valerie June, która wystąpi i Joli też, bo ja mm -hmm. bardziej właśnie rap i hip-hop i reggae, ale tym bardziej bardzo mnie kręci właśnie ta country i ta folkowość, mm -hmm. którą wynalazłaś, więc nie przedłużając. Tak. Jola, love all night, work all day i ja Tutaj um, niestety popełniłam błąd, bo to nie jest tytuł um, albumu. Album nazywa się Walk Through the Fire. A widzisz? Czyli wpuściłaś tak. mnie w malinę. Tak, chciałam cię w malinę. Ha, ha, ha, Radość ja i światło. Jola, e, <laughs> słuchamy Joli. Zanami najmłodsza artystka, 83. rocznik. Hmm. Um, przypominam, że jest z nami radość i światło, czyli Ewelina Finta I przy okazji Eweliny, Ewelina, powiedz, że jesteś naprawdę tutaj, jesteś, prawda? Jesteś, jestem, jestem. Jesteś, tak, tak, jesteś. tak, jestem na żywo w studio w Poznaniu. Tak, to tak. Się tak. Teraz. I mamy godzinę 15.24 i jest 19 kwietnia. I też zupełnie o tym zapomniałam, bo dwie rzeczy, zanim oddam Ewelinie głos. Pierwsza rzecz to taka, że dzisiaj właśnie przy okazji 19 kwietnia bardzo chciałam... Mm to chciałam wam e, puścić przede wszystkim NASA, bo NAS właśnie zadebiutował w 1994 roku, wydał hmm. swój e, przełomowy album Ilmatic, ale to wszystko będzie za tydzień i wtedy sobie, sobie zrobimy takie kwietniowe podsumowanko. A dzisiaj po prostu Ewelina nas zaszczyciła, była na mm, Next Festival, wiem, że cała afera była zaaferowana właśnie Nextem. E, Ewelina była panelistką e, wczoraj o godzinie 15, 14? E, 15. 15. Panel a propos dotyczący talent show. No właśnie, bo Ewelina, nie wiem czy wiecie, jest laureatką pierwszego idola. No tak, pierwszego idola i też pierwszej edycji y, idola w... w, w inaczej... Polacy jako pierwsi kupili licencję od, Bryty od Brytyjczyków, więc pierwsza edycja e, była tą brytyjską mhm. i zaraz po, po niej właściwie wow. e, Polska kupiła, więc ja Są byłam w tej to... historycznej właściwie tak. pierwszej, pierwszej e, i w Ale kraju, tak. który e, wykupił te, te prawa do programu. Super. I dlatego właśnie mamy tutaj Ewelinę, dlatego jest na żywo, dlatego mogła przyjść, a jeszcze chciałabym powiedzieć o stałych punktach programu, bo dzisiaj mhm. wyjątkowo nie będzie Kendricka Lamara, który jest zawsze, ale to nadrobimy sobie. Ale drugim stałym punktem naszego programu Czarnej Niedzieli jest słowo w słachili. No i dzisiaj oczywiście, no dla mnie oczywiście, tym słowem jest słowo kipepeo. Kipepeo w suahili to znaczy to samo co po hiszpańsku mariposa, a mariposa to motyl i to jest ostatnia płyta Eweliny, którą mhm. mamy radość, um, którą mamy przyjemność cieszyć się. E, czyli kipepeo, mariposa, Ewelina, motyl. Tak. Ewelina ma piękny tatuaż, mam nadzieję, tak, że to niedawno. też... Tak, on, on ma zaledwie tydzień i A to jest właśnie. Pierwszy, pierwszy tatuaż, który zrobiłam sobie, być może w tak. ogóle tak. ostatni. Aha. Ja całe życie y, jakoś tak y, dochodziłam do wniosku, że nie ma niczego tak y, ważnego, żeby miała sobie to wytatuować. Oczywiście najważniejsza jest moja rodzina, moi bliscy przyjaciele, ale ja ich mam w sercu. Mhm. A coś, co, co byłoby dla mnie jakimś takim symbolem. I, e, i ozdobą. To jest ten, I ozdobą, ale przede wszystkim symbolem jednak. Mhm. A Mariposa to jest miejscowość w Kalifornii. Nazwa o. pochodzi od od motyli monarszych, które co roku odbywają taką wędrówkę z Kanady do y, Meksyku, do takiego miejsca, które nazywa się wręcz sanktuarium. Y, one oczywiście nie dolatują w jednym pokoleniu, y, natomiast y, to jest malutka miejscowość, która no, wywarła na mnie ogromny wpływ, dlatego że zostałam zaproszona przez... Y, tamtejszych muzyków, którzy grali w takim malutkim ogródku przy najstarszym motelu w, mie w mieście, w miasteczku właściwie, Rock House Inn. A oni zobaczyli, że ja sobie wystokuję rytm na nogach, na udach, a bardzo często to robię, słuchając muzyki. Um, I zapytali mnie, czy jestem perkusistką, więc zgodnie z prawdą odpowiedziałam nie, bo też wiedziałam, że jeśli ja będę ściemniać, to moja przyjaciółka na pewno nie odpuści mi, <głos> żebyś, <głos> bo dobrze wiedziała, tak. co wydarzy się dalej, więc to powiedziałam prawdę, że śpiewam. No i oczywiście zaproszono mnie natychmiast, no to ch może chodź, zaśpiewaj z nami. No i, idąc, myślałam sobie właśnie o tym, o, jakim, o jaki utwór mogę zaśpiewać, co znają wszyscy. Właśnie, nawiasem mówiąc, zaśpiewałam utwór czarnego artysty, który w ogóle jakoś zupełnie przypadkiem w tytule w sumie Gdzieś tam ma, ma coś wspólnego z motylem, dlatego, że to było Little Wing, Jimmy'ego Hendrix, Hendrixa. O, <laughs> Tak, no to, ale no jest, wiesz, skrzydłko. w ogóle jeszcze, tam było mnóstwo historii. Ten motyl jest dla mnie też takim symbolem wychodzenia ze strefy komfortu, przemiany, jakby odrzucania tych, tych ciemnych rzeczy, które gdzieś mi ciążyły w życiu. Um, no właśnie, takiej lekkości i siły jednocześnie, ale kobiecości też, bo jakoś tak przez uh -huh. ostatnie lata nigdy nie czułam się... Znaczy, tak, jestem na takim etapie, mimo że mam już naprawdę sporo, y, ponad 40 lat, uh -huh. nigdy nie czułam się tak dobrze w swoim ciele, nigdy się tak bardzo nie lubiła, nie lubiłam, jak teraz. I uh -huh, uh -huh. y y no to miasteczko obowiązkowe, co ciekawe, ja znalazłam... Jakieś pół roku później po, po tej wizycie w mariposie, e, oni mówią mariposa, czyli mówią po amerykańsku, a nie po hiszpańsku mariposa. Mariposa. Mm. Mariposa. Teraz po włosku właściwie wyszło. No Właśnie. A to kipepeo. Doka. kipepeo. Trzymajmy się, suahili. Tak, sułahili. Sułahili. Mm -hmm. e, I wyobraź sobie, że znalazłam na targu, na którym bardzo często chodzę, zatem kupuję jakieś warzywa. E, e, Przyjeżdża tam czasami pani, która sprzedaje stare książki, jakieś gazety też. I zobaczyłam okładkę opowiadania Henryka Sienkiewicza. Tak, nie przypadam za Sienkiewiczem, ale. Ja ee, ale pacem, poczekaj, tak. nie wygadasz no się. Aha, tak, <laughs> a tak. nie niesamowite, że ty to wiesz, bo tak, mało tak, kto bo tym Polonistka. No mhm. e, To była po prostu ciekawa okładka, więc pomyślałam sobie, a zajrze, otwieram e, jedno z opowiadań i ja w ogóle chyba otworzyłam od razu n, na tej stronie, wow. gdzie był ten tytuł. I mnie y, po prostu w, wmurowało w ziemię. Wspomnienia z Maripozy. Tak. E, tak. E, więc z, pomyślałam sobie... Okej, okay. to, to chyba przypadek, ale może po prostu był w Hiszpanii albo gdzieś mm. indziej. Nie, on słuchajcie, był w tym on samym był, miasteczku. On był w tej Maripozie. <głos> Mało tego. Jak sobie sprawdziłam mniej więcej te y, y, daty, to wychodzi na to, że kiedy Sienkiewicz był w Maripozie, to ten Motor Rock Rockhouse Inn już tam był. istniał, był, mhm. więc no, bardzo możliwe, że albo przechodził obok, mhm. albo nawet tam spał, tego nie wiem. A, uh, no to, tak, to jest niesamowita, no, niesamowita. historia. I może Bardzo. też więc kiedy e, mówimy o Marii... Tak, tak zanim co? przejdziesz dalej, to chciałam tylko powiedzieć, że wyobraźcie sobie, że Henryk Sienkiewicz również był na Zanzibarze. I to jest strasznie ciekawe. O, ta o, jest. informacja. <laughs> Lubię więc, go trochę bardziej. Więc nie, wiem, nie wiem, co tutaj się zadziewa, ale rzeczywiście ale tak. E, tak, tak, był e, na Zanzibarze tak. i pisał, e, że jest Stinky Bar, że bardzo śmierdzi. No, ale tak no. mogło być, no bo nie było kanalizacji i był ocean cały czas. No dobrze. E, czy chcesz coś jeszcze powiedzieć? Czy idziemy dalej? Dalej, bo mamy. Wiesz, tak, idziemy. No. E, idziemy z piosenką. Tak. E, nie pamiętam skąd dokładnie pochodzi Val Valerie June. Mogę sobie sprawdzić za e, chwileczkę. Wiesz, co to jest. Znaczy ona jest Amerykanką, ale nie pamiętam z jakiego miasta. Wiesz, co ta Valerie June. E, ja oglądałam kredysk e, wideo do tego utworu You Can't Be Told. Mhm. I to się dzieje w, w Nowym Jorku. Nie wiem właśnie skąd ona jest. Nie pamiętam, gdzie się urodziła, ale naprawdę no, przepiękna kobieta w ogóle. 82 rocznik. Tak, to wiem. Um, dlaczego, dlaczego pomyślałam sobie o niej? Dlatego, że ona mi się kojarzy, o, właśnie, Jackson, Tennessee, czyli jest Aha, z południa. Tennessee. Okay. Czy, um, to też jest ważne. Mm. Little Wing, ona jest, ona dla mnie rzeczywiście jest trochę takim małym skrzydełkiem. Bo ona jest mm -hmm. taka drobniutka, i ten mm -hmm. głos ma taki w ogóle przedziwny. Mm -hmm. Pamiętam, kiedy pierwszy raz ją usłyszałam, to było jakieś, nie wiem, dwunasty może rok, Aha, może później. Dawno, Ale może, może coś, uh -huh. możliwe, że coś mi się pomieszało. Uh -huh. Natomiast znam ją od dawna i tą pierwszą, czy drugą solową płytę ja po prostu uh -huh. zamęczałam. Ale to, czasami mam coś takiego, że jak mi się spodoba, uh -huh. to wiesz, a, no do momentu aż mi się po prostu przeje. Um, Valerie jest niesamowitą artystką, bo ona na tej płycie y, um, Pushing Against the Rock, Rock, mm z -hmm. tego co pamiętam, taki tak. tytuł. Um, trudno powiedzieć o niej, y, że jest artystką jakąś, y, przynajmniej przy tym albumie, bardzo y, połączoną z którymś gatunkiem. Ona sobie tak przeskakuje między mm -hmm. gatunkami, ale na pewno jest artystką folkową. Tak. Dlatego, że ona gra na banjo i ona świetnie gra na banjo. Zresztą ona ten głos, myślę, że nasłuchała się dużo folkowych artystek czarnych ale nie tylko. Słychać też w tym, co ona śpiewa, te, te stare, takie wręcz no, niewolnicze piosenki mhm. gdzieś, tak, wiesz, z tak. pól bawełny. Słychać to. Wybrałam może trochę inny utwór, bo mhm. nie chciałam was tutaj jakby za bardzo nasycić bluegrassem. Mm -hmm. Okej. Okay. No <laughs> ale utwory bluegrasowe są też na tej płycie. Tak. Są bardziej bluesowe. Są jakieś takie, które nie wiem, są kołysanką nie wiadomo w jakim gatunku. Ale zupełnie szczerze mm. mówiąc, ja mówię o gatunkach muzycznych, mm -hmm. ale mnie to mało interesuje. Tak. Nie? Mm -hmm. Coś mi się podoba albo nie. I to, są, to jest jedyny wyznacznik. Oczywiście są takie gatunki muzyczne, których ja bardzo nie lubię. Mhm. Ja, ja nie będę o tym no, mówić. Nie, bo nie ma sensu, już wiemy, nie, nie ma sensu o tym mówić. Nie ma sensu mówić o tym, co jest nie, tak. niefajne i czego Oczywiście. nie słuchamy. Dobrze. To będzie y cudowna, cudowna, Valerie June. Tak. You can't be told. i Naprawdę polecam, posłuchajcie sobie, bo to jest ona jest trochę taką jakąś postacią nie z tej ziemi, mam wrażenie. Jest przepiękna też. Przepiękna jest rzeczywiście. Piękna. Ona w ogóle ma na tej płcie okładkę taką, wygląda jak meduza. Dokładnie z tak, tak samo nie? mi się właśnie skojarzyła z meduzą. Tak tak, tak, tak, tak. Te piękne dredy właśnie wijące się. I jeszcze chciałam zwrócić uwagę, bo twój dobór utworów, nie dość, że większość mamy kobiet, zdecydowanie, za co jestem wdzięczna, jestem przeszczęśliwa, oczywiście, ale też tytuły tych utworów. You can't be told. Nie, nie, nie można ci nic Czego nakazać? Gdzieś? Gdzieś? I Betty Davis, they say I'm different. Tak, jest, mówią, że jestem inna, <laughs> prawda? Więc no super, fantastyczne utwory. A przed nami właśnie Valerie June. June, w bardzo bluesowym, niezwykłym utworze. Przypominam, że z nami Ewelina Finta. Puszcza nam swoją ukochaną czarną muzykę, zupełnie nieoczywistą. I chciałabym jeszcze wrócić na chwilę do... Kipepeo, naszego słowa słachili, czyli do maripozy, która jest albumem um, z 2024 roku, mm -hmm, prawda? Um, tak. Eweliny. Y, y, co oznacza motyl. Mari maripoza, ale też miasteczko w Stanach. Y, co więcej o tym motylu? Bo patrzę na niego, jest hmm. przepiękny nie jestem pewna, czy mówiłam, że jest to motyl monarszy, natomiast taka właściwa polska nazwa to jest Danaid Wędrowny. Mm -hmm. I rzeczywiście tutaj ten mój tatuaż ma wszystkie szczegóły. <głosy> to dla mnie było jest. bardzo ważne. Piękny. Pasuje ci bardzo do twojej rudej, ognistej fryzury. Bardzo dziękuję. Naprawdę, macie jest super. A mhm. tak naprawdę, słuchajcie, to, to m, mówię, słuchajcie, bo ja wiem, że wy jesteście gdzieś tam. Może jakieś trzy nas słuchają? No, nie czy no, cztery? więcej, więcej. <śla> żartuję, w spoko. Um, to on jest dla mnie, ten tatuaż jest mhm. dla mnie. On nie jest... Nie zrobiłabym sobie tatuażu raczej po to, żeby komuś żeby ktoś go widział, nie wiem, podziwiał. Mm -hmm. On jest dla mnie takim przypomnieniem, że skoro raz się podniosłaś, to mm -hmm. możesz kolejny, tak. nie? Więc dlatego sobie mm -hmm. go zrobiłam. I on jest w takim miejscu, że ja po prostu Mówi, mogę cieszko, w każdej tak. chwili na niego spojrzeć. Jest, naprawdę. E strasznie dużo gadamy, ale ja też chciałabym no. jeszcze parę, parę tak, utworów puścić. Tas, tak. Ale ja uwielbiam, jak ty gadasz. Właśnie widzę, że jakbyśmy ja chciały jak ty... puścić wszystkie nasze utwory, to byśmy skończyły o 16.02, co już niestety nie, um... nie będzie możliwe, więc wybieramy, wybieramy. No tak, no tak. Myślę, ehm, że zostaniemy chciała? troszeczkę, właśnie, uh -huh. e, Valerie, nie, nie puściłam wam te, tego utworu, który jest taki bardziej bluegrassowy i Valerie, tak jak mówiłam, gra świetnie ba na banjo, natomiast e, Słyszycie kolejną artystkę, która gra na banjo i jest fantastyczną wokalistką. I nazywa się Rhiannon Giddens i usłyszałam ją pierwszy raz naprawdę dawno temu. W ogóle większość tej muzyki, którą dzisiaj tu słyszycie, sobie sama znajduje jakoś. No właśnie to, to, to jest jeszcze jak? z czasów. Jak to przychodzi? To jest właściwie z czasów e, algorytmowych, więc e, no nie wiem, no, grzebałam sobie, wiesz, na jakichś e, różnych platformach. E, I wielu, wielu tych artystów też nie było znanych w tamtym czasie w Polsce, więc. E, no do tej pory pewno nie jest. Ja poznałam y, myślę, że to było jakiś 2010 rok. To jest artystka, która bardzo mocno kultywuje tą tradycję folku, artyst, artystów, czarnych artystów w folku amerykańskim. Tak, tak. I to, co się wydaje, że jest takie zarezerwowane dla białych, uh -huh. no nieprawda, bo oni też wykonywali tą muzykę. W przypadku Rianon ciekawostką jest to, ja się, szczerze mówiąc, jak się dowiedziałam o tym, to się uśmiechnęłam myśląc sobie ha, ha, ha, a ja znałam uh -huh. Rianon dużo wcześniej. Uh -huh. Uh -huh znacie pewnie ten utwór Beyoncé Texas Hold'em. Tak, bardzo dobrze. I tam na początku mhm. jest banjo. I to banjo tak. nagrała właśnie Rihanna. O oh, wow! I okay. e, ja naprawdę bardzo się ucieszyłam. Zresztą też nie ukrywam, że w Polsce country jest cały czas tak jakoś mhm. niefajnie postrzegane. Też mhm. myślę, że dużo złego się wydarzyło wokół. W ogóle postrzegania country, bo tych gatunków country i muzyki folkowej mhm. amerykańskiej jest Mnóstwo, tak. a my tu znamy głównie pop country i on, mm. ja jego też nie lubię, poza no. Dolly Parton, która jest tak. po prostu genialną no, legendą, tak. artystką, mm. ale przede wszystkim pisze świetne kompozycje, które śpiewają też czarne artystki, na przykład uh, Whitney Houston, A rzeczywiście, tak, I Will tak. Always Love You, mm -hmm. to jest singiel Dolly Parton, jej autorstwa z roku 76. chyba 60. Um, Super. Mhm. Julie. To jest autorski utwór Rianon i tutaj usłyszycie ją śpiewającą i grającą na banjo oraz y, y, również usłyszycie skrzypka, więc tylko dwa instrumenty i wokal. Niesamowite, bardzo się cieszę. Rianon Giddens przed wami. Ja też y, dopowiem od siebie, bo czytałam o tej niezwykłej y, pieśniarce i y, y, y, są co najmniej dwa dokumentalne filmy, które można oglądać o niej i to jest Cover Your Eye, z 24, ale też Black Fiddlers o czarnych skrzypkach, mhm. więc to też jest strasznie, strasznie tak, tak. właśnie ciekawe, bo to jest pani, która właśnie odzyskuje instrumenty uznawane za białe. Mhm. Dla swojej e, czarnej właśnie historii. Tak. Super, bardzo ci za nią dziękuję z całego mm -hmm. serca. E, I w ogóle też chciałam powiedzieć, że m, naprawdę bardzo ci dziękuję, że znalazłaś czas. Będzie jeszcze czas Chciałbym na nie to. Dziękuj mi, ale dawaj tą muszę, ci, muszę ci podziękować, kochana. No, ale dobrze, dobrze. No, będzie. Lubię. Julie, Julie, Julie, proszę bardzo, Julie. I will leave here With what family I got left They're all I hold dear trunk of gold is yours, my friend. Mistress, or oh mistress, I won't lie, if they find that trunk of gold by your side. Mistress, or oh mistress, that trunk of gold is what you got when my children knew. Ryanon, Ryan Ryanon Giddens za nami cudowny utwór. I co dalej, tak, hmm. Co dalej? Myślę, że warto posłuchać jeden, troszeczkę facetów, bo mam tutaj ich niewielu, tak, ale zasnę. zawsze. Super. <laughs> Byliśmy hmm. właściwie cały czas w Stanach i byłoby to ogromnym fopak, gdyby, gdyby nie puścić artystów z Afryki. Tak. Więc chciałabym, żebyście usłyszeli nigeryjskiego artystę. Kazaja Jones się nazywa. Ja dostałam w prezencie, a właśnie tą płytę dostałam w prezencie. Zdaje się 2003 rok i przyznaję, że kiedy, kiedy włączyłam ją sobie jeszcze w odtwarzaczu, um, pomyślałam, że że o rany, co to jest? To jest okropne, to jest straszne. Tak? Co? Mhm. Takie miałam wrażenie. Ale ja byłam bardzo młodą osobą wtedy. Teraz już bym tak nie zareagowała. Uh -huh. Kezaja Jones pochodzi z Nigerii, już wspomniałam. Natomiast myślę, że w ogóle warto się nim zainteresować, bo on jest tak yy, oryginalny. On, mam wrażenie, że nie totalnie idzie swoją drogą. Nie ma jakichś takich granic. Mm -hmm. Ta muzyka go się w różne strony i on bardzo też kombinuje muzycznie, ale to jest niesamowite. E, po prostu posłuchajmy, posłuchajcie. Mm -hmm. Kazaja Jones, e, New Brider Day. Brighter Day. Super, 99. rok, album Liquid Sunshine. African Anarchist Radio. Radio. Radio. All you free me, say Yeah! yeah. a new Friday, day, yeah, hey, yeah, spot box, bang, bang, ba -ba I know that the preacher's got far to make you start, and you listen to the wind all the law to make your story, scared about the wow, means a new Friday. day. Zaya Jones, New Brighter Days, New Brighter Days, Liquid Sunshine. Bardzo ciekawy artysta, o którym, którego poznaliśmy dzięki Ewelinie Flincie. Pan z Nigerii, który wyjechał do Wielkiej Brytanii do szkoły. Było mu bardzo ciężko. Muzyka była dla niego azylem. Uczył się, sam nauczył się grać na fortepianie, grał na ulicy, grał w metrze w Londynie. Mm, tak go e, znaleziono. E, znaczy w tym sensie, że znaleziono go... Muzycznie. Muzycznie go, do, do <głos> go znaleziono, odkryto. oczywiście. Odk dziękuję właśnie. Bardzo odkryto. E, bardzo ciekawy artysta nigeryjski, o niesamowitych e, albumy ma z niesamowitymi tytułami. Tutaj m, m, mamy Liquid Sunshine, potem e, Czarny Orfeusz 2003, m, a wcześniej z Korei African Spacecraft. Super, Widać, że z też bardzo kręci, nie? Poloniska. tak, tak. tak wyłuska tutaj z, z polo, polo, słowa. Tak, A ja powiem wam mhm. jeszcze, że, że Kezaja, wybrałam w ogóle dla was utwór taki prostszy i bardziej przyswajalny, żeby was zachęcić. Mhm. Natomiast płyta się zaczyna tak, że jeśli posłuchacie sobie, to myślę, że część z was zrozumie, dlaczego się tak yy, yy, nie byłam w stanie pojąć Okay. O co chodzi? Okay. Ale byłam wtedy młodą osobą, tak jak mówiłam. Słuchajcie, teraz uh -huh. kolejny facet, nie wiem ile zdążymy jeszcze puścić, ale staram się Mamy treścić. Czas. To jest artysta bluesowy, ale grający sam mówi o swojej muzyce, trans blues. I właściwie to też jest kolejny artysta, który gra na banjo również, tak. ale staje się, że nie w tym utworze. Jest gitarzystą. Wiesz, gra jest Przerzucenie się z banjo na gitarę to jest dość prosta sprawa, pod warunkiem, że to jest banjo sześciostrunowy, bo też są różne rodzaje Aha. banjo. Jest banjo czterostrunowe, ale takie prawdziwe, znaczy takie naj, najbardziej, na przykład bluegrassowe, może tak powinnam powiedzieć, to jest banjo pięciostrunowe, który ma jedną taką dołożoną króciutką, cienką strunę od góry, z tego co pamiętam. A czy ty grasz na banjo? nie. Ale hmm. może, a wiesz, jeśli miałabym grać, to na pewno sześciostrunowe, bo to jest okay. łatwe, to po prostu bierzesz, uh -huh. gra się tak jak na gitarze. No tak, bo to jesteś dziewczyna z gitarą przecież. Troszkę tak. Uh -huh. Super. <laughs> e, to jest Otis Taylor i znowu Amerykanin, wybaczcie, ale jakoś uh -huh. tak mnie y, poniosło y, w tę stronę. No wspaniała um, jest czarna amerykańska muzyka. Tak, ale ciekawostka o Otisie Otis y, jest w połowie czarny, a w połowie jest Chirokezem. On Aha. jest rdzennym Ameryka Amerykaninem również. Yy, wydał nawet taką płytę yy, jakby związaną z tą drugą yy, swoją tożsamością, yy, na którą zaprosił też yy, rdzennego yy, gitarzystę. Eee, wybaczcie, że ja nie pamiętam tych tytułów, ale ja zawsze ja nie wiem, mam do tego głowy. Ja wiem tylko, że ten utwór, którego posłuchamy, pochodzi z Recapturing the Banjo, mm -hmm. czyli e, dokładnie tak, odzyskiwanie tak, czyli to będzie banjo. Odzyskiwanie banjo. Tak, tak. Znaczy nie wiem, czy na tym, w tym utworze, ale na tym albumie. E, I będzie to soundtrack do filmu Public Enemies z 1996 mm -hmm. roku. Świetny, świetny artysta. Miałam przyjemność być na jego koncercie. O dziwo w ogóle przyjechał, słuchajcie, do Polski i grał koncert w hybrydach. I rzeczywiście to był Trans Plus. Wow. Trans Plus totalnie odleciałam. Mm -hmm. Ja nie chciałam stamtąd wychodzić, um, także bardzo, bardzo polecam. Super. Spoglądam na zegarek i widzę, że utwór o bardzo trudnym tytule, ale bardzo dla mnie ważnym i pokazującym też kwintesencję Czarnej Niedzieli, tytuł Ten Million Slaves, mhm. to będzie Otis Taylor i właściwie musimy się już pożegnać Tak, z ja tylko, tylko powiem wam, że to artyści, których nie zdążyłyśmy dzisiaj wam zaprezentować, to jest Umusangare, mm -hmm. e, czyli królowa diwa muzyki afrykańskiej pochodząca Mali. Za, mm -hmm. z Mali, którą... Też słyszałam na festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Tak, widziałam zdjęcia piękne Tańczyłam twoje. Tańczyłam razem mm -hmm. z Ayubem, Humaną. Roztańczyliśmy końcówkę tego <głos> koncertu i udało nam się podnieść cały teatr Super. dramatyczny w Warszawie. Co ewidentnie, przyznam że było mi bardzo miło, że, że to tak ucieszyło cały band i umu. Mm -hmm. Ale ja od początku też wiedziałam, przepraszam, bo tu wcinam mm -hmm. się. Spoko, um, spoko, I przedłużam. Też od, Widziałam, jakby słuchając tej muzyki, myślałam sobie, rany... Wiem jak to jest grać koncert i grać muzykę taką też dynamiczną czy jakiś dynamiczny utwór i masz przed sobą publiczność, która siedzi Jestem pewna, że wiele, ale jest pe jestem pewna, że wiele osób chciało wstać, tylko ludzie się czasami wstydzą. Uh -huh, Polacy uh -huh. mają coś takiego w sobie, że panuszka tu się ciągnie, ale tak ojej, jak to zrobić? I jeszcze uh -huh. w teatrze jesteśmy. Uh -huh. No więc y, Ayub, Flinta i jeszcze właściwie dwie koleżanki uh -huh. pobiegliśmy na front i ale, cały super. dramatyczny się podniósł, łącznie, łącznie z balkonami. Cudowne to super, było. Super, super, e, uh -huh. <laughs> Więc y, dzisiaj miała być jeszcze Umu Sangarę i dzisiaj miała być jeszcze artystka, którą znacie a właściwie mm -hmm. ona i jej zespół, czyli Skanka Nancy, wyjątkowo brytyjka i brytycki, mm -hmm. brytyjski zespół i mój ulubiony utwór Brazen, ale na razie Otis e, Taylor. Tak, Ten dwie, minuty, z, dwie minuty z oj. czterech, ale damy okay. radę, przynajmniej e, zainicjujemy. Bardzo, bardzo dziękuję. Ewelina Flinda była dzisiaj z nami. Niesamowite spotkanie, cudowna, energetyczna, wspaniała kipepeo, kobieta motyl. E, tak, I cała lista będzie oczywiście do znalezienia w chat na niedzieli um, wszystko wam wypiszę, wszystko sobie znajdziecie. Dziękujemy za, d, za bycie tu i ten milion uh, slaves. Dzięki za zaproszenie i Dzięki. do usłyszenia. Do usłyszenia, pa! Shelter, paint my walls, twice a week, sitting down here, fall out shelter. Think about the slaves long time ago. to Main's lane, cross the ocean. They had shackles on their lake. Ten mains lane, cross the ocean. They had shackles on their lane. Don't know where Where they're going Don't know where Where they'll be Don't know where Where they're going Don't know where Where they'll be